i kazał chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego Wszystka kraina judzka i Jeruzalemczycy, A wszyscy byli od niego chrzczeni w rzece Jordan, Wyznawając grzechy swoje. Ale Jan przyodziany był sierścią wielbłądową, A pas skórzany był około biudr jego, A jadał szarańcze i miód leśny, I kazał mówiąc,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 Wszyscy cię szukają. Wtedy im on rzekł, idźmy do przyległych miasteczek, abym i tam kazał, bom na to przyszedł. I kazał w burznicach ich po wszystkiej Galilei i wyganiał diabły. Wtedy przyszedł do niego trendowaty, prosząc go i upadając przed nim na kolana i mówiąc mu, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.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 Zewsząd.